Szanowni minęła 16. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Dziś trzeci dzień kwietnia. Jest Wielki Piątek, przed nami popołudniowa audycja. Czas na serwis. Małgorzata Spór, Radosław Prus. Czy będzie śledztwo w sprawie kolejnych podsłuchów znalezionych w warszawskiej restauracji? W śledztwa jest uwarunkowane złożenie wniosku pokrzywdzonego. W tym przypadku taki wniosek musiałby złożyć minister obrony. To było celowe działanie pilota. Zapisy drugiej czarnej skrzynki samolotu German Wings potwierdzają podejrzenia co do przyczyn katastrofy. Watykan zdecydował ksiądz Piotr Jarecki. Wraca do pracy. Skazany za spowodowanie kolizji popijanemu duchowny znów będzie biskupem pomocniczym w archidiecezji warszawskiej. Były podsłuchy, ale nie wiadomo, czy będzie śledztwo. Warszawska prokuratura czeka na wniosek szefa monu o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Śledczy potwierdzili, że w warszawskiej restauracji Różana znaleziono urządzenie do nagrywania dźwięku i obrazu. Znalazła je służba kontrwywiadu wojskowego przed spotkaniem wicepremiera Tomasza Siemoniaka z minister obrony Holandii. Czy mamy do czynienia z kolejną aferą podsłuchową? O tym Ksenia Maćczak. Na razie nic nie wskazuje na to, by urządzenie mogące być urządzeniem podsłuchowym założono specjalnie. Na spotkanie się moniaka z holenderską minister, jak przekazał prokurator Przemysław Nowak. Wynika to z faktu okoliczności zamontowania tego urządzenia, między innymi było to zamontowane w sposób względnie trwały ale nie wiadomo jak długo, tydzień, miesiąc, a może lata. Wiadomo natomiast, że kiedyś w budynku przy Chocimskiej 7 mieściła się ambasada Grecji. Dziś to restauracja, która od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród najważniejszych osób w państwie i nie tylko. Ekspert od spraw bezpieczeństwa, Łukasz Kister przekonuje jednak, że to mało prawdopodobne, aby za ewentualnym podsłuchem kryło się działanie służb innego państwa. Ale jak zastrzega... Teraz tego nie, nie dowiemy się. Tutaj nie mamy już możliwości. Chyba, że mikrofon czy to urządzenie podsłuchowe będzie made in Russia. A zatem teraz sprawa w w rękach śledczych, bo jak podsumowuje adwokat Jacek Dibuła, obowiązkiem państwa jest sprawdzenie, jak do tego doszło, co się stało. Chociażby ze względów bezpieczeństwa, szczególnie, że to nie pierwsze urządzenia nagrywające znalezione w warszawskich lokalach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Zapisy kolejnej czarnej skrzynki samolotu linii Germanwings, który rozbił się we francuskich Alpach, potwierdzają podejrzenia francuskich śledczych. Drugi pilot maszyny celowo doprowadził do katastrofy, w której zginęło 150 osób. Kilkakrotnie modyfikował ustawienia pilota automatycznego, by podczas spadania zwiększyć prędkość Boeinga. Pierwszą czarną skrzynkę z zapisem rozmów racyjnych dźwięków nagranych w kokpicie znaleziono krótko po katastrofie, do której doszło 24 marca. Analiza tego urządzenia doprowadziła do podejrzeń, że 27-letni Andreas Lubitz zabarykadował się w kokpicie i odmówił wpuszczenia kapitana, po czym rozmyślnie rozbił maszynę. Niemiecka prokuratura po analizie zawartości komputera Lubica podała, że pilot szukał w internecie informacji o sposobach popełnienia samobójstwa i o zabezpieczeniach drzwi do kokpitu. Kilka dni temu Lufthansa, do której należą tanie linie Germanwings przyznała, że sześć lat temu była informowana o ciężkim epizodzie depresyjnym, który przeszedł Andreas Lubic. Potem jednak pilot przedłożył wyniki badań potwierdzające jego zdolność do pilotowania samolotu. W w ubiegłym tygodniu w jego mieszkaniu znaleziono podarte zwolnienie lekarskie, z którego jasno wynika, że tego dnia, gdy doszło do katastrofy, nie powinien był siadać za sterami maszyny. Biskup skazany za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu wraca do pracy. Decyzją Watykanu Piotr Jarecki ponownie będzie pełnił funkcję biskupa pomocniczego w archidiecezji warszawskiej. W 2012 roku duchowny uderzył autem w latarnię. Miał dwa promila alkoholu w organizmie. Sąd skazał go na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Po wyroku Watykan zdecydował, że na czas próby ksiądz Jarecki nie może pełnić swojej funkcji. I teraz wraca do posługi, choć rzecznik archidiecezji Przemysław Śliwiński podkreśla, że praca w kurii, ma mieć charakter tymczasowy. Czeka nas nowa decyzja, a mianowicie znalezienie innej biskupiej posługi duszpasterskiej odpowiadającej licznym zdolnościom biskupa Jareckiego. Czyli można się spodziewać niedługo nowej decyzji stolicy apostolskiej, już takiej, która pewnie będzie zakończeniem tego dwuetapowego procesu podejmowania decyzji. Biskup Jarecki podczas okresu zawieszenia leczył się z alkoholizmu. A na koniec w serwisie trójki, tuż przed Wielkanocą, powiemy o zdrowej diecie według astronautki Samanty Cristoforetti, która przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kto wie, może dla niektórych z nas będzie. Będzie to pomysł na alternatywne świąteczne menu, po którym na pewno nie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy przejedzeni. Jeśli w kosmosie można jeść zdrowo, to na Ziemi chyba tym bardziej. Samantha Cristoforetti podkreśla, że bardzo ważne w diecie są zdrowe tłuszcze. Moje ulubione danie to sałatka z komosy ryżowej z makrelą. W makrelach jest zdrowy tłuszcz niezbędny dla naszych ciał. Mamy zresztą więcej ryb. Dzięki naszym rosyjskim kolegom mamy na przykład jesiotra. Wszystko oczywiście w plastikowych, próżniowych torebkach. Cristoforetti ma też awokado, migdały i oliwę z oliwek. Europejska Agencja Kosmiczna podkreśla, że dobre tłuszcze pomagają zwalczać chroniczne zapalenia i chronią przed chorobami serca i układu krążenia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Piątek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Najwięcej przejaśnień na północnym zachodzie kraju. Niemal wszędzie do końca dnia możliwe przelotne opady, deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami zwłaszcza na południu kraju także śniegu. W górach śnieg, chwilami silniejszy wiatr. W Karpatach w Porywach nawet do 80 km na godzinę. W Sudetach do 100, w Tatrach możliwe też lokalne burze. W najcieplejszym momencie dnia dziś termometry wskazały od 4 do 9, a przed nami chłodna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 Co dziś w naszym programie do dziewiętnastej o przygotowaniach do świąt, które właściwie powinny już być za nami. Przyjmowało się w tej bardziej tradycyjnej kulturze w przeszłości, że tak mniej więcej w okolicach Wielkiej Środy powinno się już właściwie zakończyć wszelkie porządkowanie i bardziej już skupić się nad, na przyjmowaniu, na tej rytualnej części, czyli na odbywaniu praktyk religijnych. Dziś także o spojrzeniu na święta protestantów i katolików. Protestanci mają szczególną atencję złożoną do ukrzyżowania. Chrześcijaństwo w wydaniu katolickim z całym szacunkiem do tego dnia. Jednak mówi, że kwintesencją tych trudnych dni jest zmartwychwstanie. I stąd niedziela zmartwychwstania jest tak ważna. Symbol świąty, jajko. Wiemy, co zawiera? Żółtko to też białko, i paradoksalnie w żółtku jest więcej białka niż w białku. Praktycznie taka tabletka multiwitaminowa, tylko w większej postaci. Jedyna rzecz, której nie ma w jajku, to witamina C. Po 16.30 połączymy się z Waszyngtonem, a dziś także w popołudniu o porozumieniu Stany Zjednoczone, Francja, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Niemcy porozumienie z Iranem. Stany Zjednoczone z sojusznikami i partnerami osiągnęły historyczne porozumienie z Iranem, które zapobiegnie uzyskaniu broni jądrowej. Program nuklearny będzie kontynuowany. Żadna z naszych instalacji nie zostanie zamknięta. Co w mowie piszczy po 17.20, a ponadto kilkakrotnie dziś w audycji odwiedzimy Ziemię Świętą. Dariusz Pieróg przy naszym telefonie 7 trójek na początku 20. Ja czekam na państwa, na państwa listy ZD3 Małpa Polskie Radio Prawie 10 minut już po godzinie 16:00. Time can bring you down And time can bend your knees To Polanka Time can break your heart And leave you begging Please Would you know my name If I saw you in heaven Will it be the same If I saw you in heaven I must strong and carry on cause I know I don't belong here in heaven would you hold If I saw you in heaven Would you help me stand? If I saw you in heaven I'll find my way Through night and day Cause I know I just can't stay Here in heaven Time can bend your knees, time can break your heart, and leave you begging, please. door there's peace I'm sure and I know there'll be Paul Anka. Panie Kubo, witam Pana, Halą. Witam Panie Kubo Jakiś kłopot komunikacyjny, tak? Dokładnie, święta, święta idą A tu okazuje się, że nie można dojechać do domu mm. W kierunku zachodnim od Warszawy Niestety jakiś korek, stoimy godzinę Więc i ostrzegamy i pytamy słuchaczy Co tam się dzieje, co to za jaja na początku, bo na święta trzeba dojechać, także jeśli ktoś słuchaczy wie, to się dzieje na dwójce, to prosimy o sygnał jakiś. I podrażę, informacje, być może pomoc nadejdzie ze strony tych, którzy też w tym korku właśnie tkwią. Siedem trójek na początku, 22 kwadrans po godzinie szesnastej. Wielki Piątek jest jednym z najważniejszych dni w roku liturgicznym dla wszystkich chrześcijan. W tym dniu wierni wspominają mękę, śmierć Jezusa Chrystusa. Dla wyznawców kościołów protestanckich ten dzień ma nawet większe znaczenie aniżeli Wielka Niedziela. Dlatego w wielu krajach, gdzie wiara, ta dominuje, Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. U nas na tę okazję trzeba by wziąć urlop, przyznaje drugi pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Jacek Słaby. Ma takie proste odpowiedzi na to pytanie, że ktoś może nie pracować, to jak najbardziej powinien z tego skorzystać. Natomiast jeżeli ma swoje obowiązki zawodowe, trzeba je też wykonać. W innych krajach jest różnie. Trzeba odpracować bądź pracuje się za darmo. W Niemczech też różne landy różnie mają. To prawda, natomiast obowiązuje nas polskie prawo, polskie przepisy. W przypadku różnego rodzaju kościołów protestanckich te uregulowania są różne, co powoduje, że kwestia związana z pracą no jest tutaj kwestią indywidualną. Trzeba powiedzieć, że w chrześcijaństwie w ogóle to to znaczy w katolicyzmie, protestantyzmie, jak i w prawosławiu, jest to dzień szczególny i wyjątkowy, bo to jest dzień Golgoty, dzień śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Teolog, ksiądz profesor Witold Kawecki. Więc jest pełen zadumy, refleksji. Gdzie się rozchodzimy w znaczeniu pomiędzy na przykład protestantyzmem, a katolicyzmem? Otóż protestanci mają szczególną atencję złożoną do ukrzyżowania. Dla nich jest to szalenie ważne. Chrystus oddający życie swoje, za zbawienie świata. Wielki piątek. I jakby podkreślają ten akcent cierpienia Boga Człowieka dla zbawienia świata. Chrześcijaństwo w wydaniu katolickim, czyli Kościół katolicki, z całym szacunkiem do tego dnia i atencją jednak mówi, że kwintesencją tych trudnych dni, tak zwanego Triduum Sacrum, dni świętych Czech, czwartek, piątek, sobota, jest zmartwychwstanie. Krzyż sam siebie by niewiele mówił. Byłaby to porażka Boga człowieka na krzyżu i nasza porażka. Zło by zwyciężyło dobro. Szatan by się okazał mocniejszy od Boga i tak dalej, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Troszeczkę tak. inaczej obchodzone jest to święto przez katolików, a inaczej przez protestantów na przykład. Tak. Dlatego chciałam zapytać, czy te pieśni są śpiewane zarówno tu, jak i tu, czy one są przynależne którejś z tych wiar? Pieśni nawiązujące do męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, do jego zbawczej misji wobec ludzkości, są wspólne chrześcijanom wielu wyznań. Doktor kulturoznawstwa Andrzej Wątorski. Swoje pieśni mają katolicy, swoje pieśni na ten sam temat mają luteranie czy kalwiniści. Źródła są czasami identyczne, na przykład Arnulf von Löwen, żyjący w XIII wieku, napisał cykl łacińskich utworów Męki Chrystusa. Największą karierę, jeśli tak można powiedzieć, zrobiła ta część związana z głową Jezusa ukoronowaną cierniem. Salve Caput Cruentatum. Na gruncie katolickim mamy pieśń Dobranoc, Głowo Święte. A na gruncie protestanckim wiersz Paula Gerharda, ale on jest rozpoznawany także na całym świecie, dlatego że Bach uczynił sobie z motywu tej pieśni leitmotiv pasji Mateuszowi. katolicy, no nie mogą świętować przez 4-5 dni, bo no ktoś musi pracować. Wielki Piątek jednak idą do pracy w większości i pracują. Ten dzień nie znaczy, że jest mniej ważny, ale jest już dniem pracy, ludzkich zabiegań. ja ten... się gdzieś doczytałam, że za Jagielonów to jeszcze wtorek był wolny, że były o, o, trzy tak. dni wolne. Poniedziałek nam został ciągle. No, został. Jak jest... Ten dany poniedziałek to jest taki nasz polski. Tak, ma pani rację. On jest w dużej mierze polski. Nie we wszystkich kościołach Europy i świata jest to dzień wolny od pracy. Jeżeli ten dzień jest tak ważny, to mm -hmm. jak jest z, z Wielką Niedzielą? Powiem tak, no jesteśmy częścią polskiej kultury, więc to nie jest tak, że jesteśmy, tak powiem, zupełnie z kosmosu jako przedstawiciele trochę innego nurtu chrześcijaństwa. To, co na pewno jest wspólne śniadanie wielkanocne, podobne, tak jak w każdym innym domu polskim. Koszyczek jest? Nie, koszyczka nie ma. W naszym kraju jeszcze dochodzi ten lany poniedziałek. Jeden <śmiech> dzień więcej. Tak. Trudno <śmiech> znaleźć jakieś uzasadnienie biblijne na drugi dzień świąt, natomiast <śmiech> oczywiście korzystamy z dobrodziejstwa wolnego dnia. O różnicę. W zwyczajach, także postrzeganiu Triduum, pytała Ewa Dudzińska. 20 minut po godzinie 16.07. Trójek na początku 22. Pani Anno, witam. halą. Dzień dobry. Jest jedziemy, odpowiedź? Tak, jedziemy jedziemy z Łodzi w kierunku Warszawy i tam za bramkami w kierunku Poznania jakiś kilometr jest wypadek. Dlatego jest ten korek on trwa do samej Warszawy niestety, także jest ogromny. Pozdrawiam. Dziękuję za informację. Tu Trójka. Kitty Malua. Show me how you do that trick The one that makes me scream Said, the one that makes me laugh, he said And threw his arms around my neck Show me how you do it And I promise you, I promise that I'll run away with you I'll run away A dizzy edge I kissed his face And I kissed his head and lonely you Strange as angels, dancing in the deepest oceans Twisting in the water, you're just like a and lonely you just like heaven you soft and only you lost and only you just like Dziś będziemy odwiedzać Ziemię Świętą wraz z Marcinem Gutowskim, który słuchał historii jej mieszkańców, jakże często cierpiących z powodu trwających tam konfliktów. Na początek przenieśmy się do strefy gazy, której mieszkańcy ze względu na izraelską blokadę nie mogą swobodnie przemieszczać się. Jest to powodem wielu ludzkich dramatów. Alham Nazywam się Ilham Abdelhatif Dasht, a to moje dzieci. Pierworodny Dijab ma 19 lat, starsza córka Ferial 18, Muhammad 12, a najmłodsza Rula 10. Przyjechaliśmy tu z zachodniego brzegu, z Ramala. Mój mąż tam pracuje. Jest aptekarzem. Nie widzieliśmy się od kilku lat. W 2008 przyjechaliśmy do strefy gazy z krótkimi odwiedzinami do dziadków. Niestety, właśnie wtedy wybuchła wojna. Od tamtej pory nie pozwalają nam wrócić do siebie. Utknęliśmy. Hmm. Wszelkie próby legalnego wydostania się ze strefy spełzły na niczym. Sytuację pogorszyło to, że jedna z dziewczynek straciła dokumenty. Ojciec nie miał pracy, brakowało pieniędzy. Teraz przysyła, ale to za mało. Zostawiam papiery w gazie, one idą do Izraela, odpowiedź ma przyjść do Ramalach. Nie wiem, gdzie jest problem, nikt mnie o tym nie informuje. Zostawiam dokumenty w okienku i tyle. Nie wiem, gdzie sprawa utyka, co dopiero z jakiego powodu. Nie mam pojęcia, uwierz mi, może to nawet nie wychodzi z urzędu w gazie. Jak długo to potrwa? Chcę wrócić, by żyć z mężem. Chcę pozwolenia. Co to za życie? Chcę do męża. Dzieci nie mają ojca. Składam podania, prośby, wnioski wielokrotnie. Jednak za każdym razem brak odpowiedzi. Potrzebujemy pomocy. Zrób coś. Pomóż nam. My już nie wiemy, co robić. Znasz kogoś, jakieś organizacje, kogoś, kto może nam pomóc? Błagam: opowiedz o nas. Historią tej rodziny, także wiele innych historii można znaleźć w książce Marcina Gutowskiego Święta Ziemia opowieści z Izraela i Palestyny Mam dla Państwa pięć egzemplarzy tej książki Proszę o smsy w tej sprawie 71 335 A w treści imię, nazwisko, także adres pocztowy Do Ziemi Świętej, do problemów mieszkańców tej ziemi Jeszcze dziś powrócimy In these days of cool Ooh, reflection, reflection You come to me And everything seems all right In these days of cold affection You sit by me wszystko to jest could be heaven for everyone. This world could be fair. This dla could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Pani Anno, witam. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mieszkam w państwie duńskim, protestanckim mm -hmm. i chciałam powiedzieć, że u nas jest Wielki Czwartek i Wielki Piątek dniami wolnymi od pracy są. Oprócz tego poniedziałek wielkanocny też jest niewolnym od pracy. I bym nie zgodziła się z przedmówcą, który mówił, że jest Wielki Piątek w protestanckim kościele bardziej ważny, bo nie jest. Jest niedziela, Stanie jest najważniejsze, tak samo jak w katolickim kościele. Mm -hmm. Nie jestem tego teologiem, ale jestem uczestnikiem tutaj w tym protestanckim kościele i w pani jest najważniejsze, obchodzi się w niedzielę i w każdą niedzielę, cały rok, na okrągło zresztą. Dziękuję za te tak, wyjaśnienie. Tak. <grych> Dobrego dnia życzę. Dobrego dnia również dla Pani. Po 16.30 czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Piątkowe popołudnie zatłoczone drogi. Właśnie teraz policjanci spodziewają się wzmożonego ruchu na trasach wylotowych z dużych miast. Wielu Polaków wyjeżdża na święta. Spodziewajmy się więc wzmożonych kontroli. Ostrzega Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Wyjeżdżając należy spodziewać się częstych kontroli ruchu drogowego, o czym świadczą stojące radiowozy z włączonymi niebieskimi sygnałami błyskowymi. Po raz kolejny przypominam, że każda kontrola drogowa rozpoczyna się wstępną weryfikacją stanu trzeźwości. Policjanci przypominają też zasadę zero tolerancji dla łamiących przepisy, a my... Przypominamy drogowy bilans sprzed roku. Wtedy w okresie wielkanocnym zginęły 33 osoby, a blisko 300 zostało rannych. Wspólny list do szefowej unijnej dyplomacji. Napisali go ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski, którzy spotkali się we Wrocławiu. Treść listu nie została ujawniona, ale rąbka tajemnicy uchyla minister Grzegorz Schetyna. Dotyczy polityki zagranicznej, polityki obrony, zawiera kilka pomysłów. Mamy także informację, że idee zawarte w tym liście chcą poprzeć także inne kraje. Wydaje się, że to będzie taki ważny, wajmarski wspólny głos w budowaniu tej e, strategii przed Czerwcową Radą Europejską. Ja na początku tygodnia wspólny list do Federiki Mogherini napisali ministrowie obrony Polski, Niemiec i Francji. Potężny pożar w fabryce w Louisville w stanie Kentucky na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Pod wpływem ognia załamała się konstrukcja budynku, wznosi się nad nim Mura ciemnego dymu. Strażacy ewakuowali pracowników i na szczęście nikt nie został ranny. Przedstawicielka koncernu General Electric, do którego należy, fabryka informuje, że pożar nie objął hali produkcyjnej. W fabryce w Louisville zatrudnionych jest około 6 tysięcy osób. Kolejne informacje w Trójce o 17.00. Zapraszamy. Przed nami chłodna noc. W rejonach podgórskich nawet minus 6 stopni. W pozostałych regionach od minus 2 do plus 1. A w górach wciąż może silnie wiać. Opady w centrum i na wschodzie. Jutro nieco więcej słońca, ale wciąż zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami słabe, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Na zachodzie nad morzem deszczu. Po południu, gdzie niegdzie możliwe burze. Nieco cieplej niż dziś, w Suwałkach, Rzeszowie, Przemyślu, 5 stopni, a w Gdańsku, Bydgoszcz w Warszawie, Łodzi, Krakowie 6 we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Szczecinie 8 Trójka Program trzeci Zapraszamy do reklamy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 po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Za moment przeniesiemy się do Waszyngtonu. Program trzeci, 26 do 17. To Areta Franklina. Wywet Gat. Siergie. Then that's not shall lose. For the Bible says, and it still is lose. Mama, me, Papa, me. God bless the child that's got his own. The Strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grand. Oh, no. Mama may have, Papa may have, but God bless the child. I've got my own Whoa. Of red and such. Now you can help yourself. Oh, but don't take, don't take too much. No, no. Mama may have, mm, and Papa may have, but God bless the child. It's always the child that can say, I've got my own. A tymczasem w Waszyngtonie niezmiennie na posterunku Marek Wałkuski Witam Pana Panie Kolego ja pan taką prawidłowość zauważyłem, no że właśnie. co w piątek rano się łączę z panem, u pana po południu, to za oknem mam pochmurno, mhm. albo deszczowo, albo ponuro, A, albo czy, zimno. Czyli ilekroć do pana dzwonię wrażenia, obserwacje są tylekroć tożsame, tak? Takie same? No mniej więcej. I mhm. Jakoś tak dziwnie się dzieje, że jak kończymy rozmawiać... Tak godzinę, dwie, trzy później pogoda się poprawia, wychodzi słońce. A to jest taka leciutko utkana sugestyjka, żebym na przykład nie dzwonił nie wiem, jak no pan sam wyciągnie wnioski. Mm -hmm. ja, ja proszę pana muszę to przemyśleć. Zostawmy to w takim razie na dziś. Zapowiada się porozumienie, w zasadzie to porozumienie już jest, taki wstęp do porozumienia pomiędzy Iranem a Stanami, także innymi państwami, Chinami, Francją, Rosją, Wielką Brytanią, Brytanią i Niemcami. A co przewiduje to porozumienie? Zniesienie sankcji w zamian za co? W zamian za y, znaczne ograniczenie irańskiego programu jądrowego, y, w zamian za bardzo rygorystyczne kontrole, y, wygląda na to, że Iran poszedł na bardzo duże ustępstwa y, i nawet ci, którzy y, krytykowali w Stanach Zjednoczonych sam pomysł porozumienia z Iranem. Mhm. Są trochę zaskoczeni tym, że tak dużo udało się podczas tych negocjacji uzyskać. Ale z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych jest sporo komentarzy, że to, że te warunki są lepsze niż się spodziewano, nie oznacza, że wszyscy będą zachwyceni. No wiadomo, premier Izraela Benjamin Netanyahu i jego rząd nie jest zachwycony. To wiedzieliśmy i tego się spodziewaliśmy. No ale w kongresie Stanów Zjednoczonych jest również bardzo wielu przeciwników tego porozumienia. Porozumienia. Reakcje są na, na razie ostrożne, ale to co kongres próbuje zrobić to to, żeby, żeby mieć prawo do zaakceptowania tego porozumienia. No a z tym Obama, jeśli by takie rozwiązanie zostało przyjęte, no to wtedy ze zniesieniem sankcji wobec Iranu mógłby być pewien kłopot. Także to jest bardzo dobre porozumienie. Dobra wiadomość dla Obamy, który postawił na to w swojej polityce zagranicznej, na porozumienie z Iranem i jeśli ono rzeczywiście zostanie podpisane do końca czerwca, tak jak się obie strony umówiły, mm -hmm. no to może być znaczące osiągnięcie w polityce zagranicznej Obamy. Natomiast droga do tego, nie tylko jeśli chodzi o same negocjacje z Iranem, ale także o amerykańską politykę wewnętrzną jeszcze jest bardzo, bardzo, bardzo daleka. O tym porozumieniu jeszcze A dziś... To jest główny temat w Ameryce na dlatego, pierwszych stronach gazet dlatego, po kilka artykułów w telewizji uh -huh. mówi się głównie o tym, bo to jest rzeczywiście historyczna, e, hi, może nastąpić historyczna zmiana w relacjach amerykańsko-irańskich. Dlatego o tym dziś rozmawiamy. Co więcej, na ten temat e, jeszcze raz w popołudniowej audycji zapraszamy e, do trójki. E, wiem, że rano pan się obudził i zmartwił stanem amerykańskiej <śmiech> gospodarki. No troszeczkę, dlatego, że e, no, przez wiele miesięcy, tak w takim tonie pozytywnym bardzo utrzymywałem komentarze na temat stanu amerykańskiej gospodarki, nawet z takim troszkę poczuciem wyższości wobec Europy. Nie wiem, czy pan wyczuł takie... <śm> tak... <śm> <głos> że, a tu się okazuje, że jednak ta amerykańska gospodarka tak mocno na swoich nogach nie stoi, jakby się mogło wydawać, niektórym przynajmniej, mhm. w marcu. Złe wiadomości z amerykańskiego rynku pracy. Eksperci przewidywali, że przybędzie około 250-240 tysięcy miejsc pracy, a tu przybyło tylko 126 tysięcy. Gdyby Czyli to był tylko to... W skali mhm. gospodarki amerykańskiej to bardzo, bardzo niewiele. To niewiele. Bezrobocie co prawda się nie zmieniło, bo nie przybyło tych, którzy zgłosili się po zasiłki dla bezrobotnych. No ale to jest taki kolejny dowód, że, że, że spowolnienie może, że mamy do czynienia ze spowolnieniem w amerykańskiej gospodarce, bo i produkcja spadła, i w ostatnim kwartale ubiegłego roku produkt krajowy brutto się zmniejszył. Także jest troszkę wyczuwany niepokój. Aczkolwiek oznacza to, że prawdopodobnie amerykański bank, bank centralny, czyli zarząd rezerwy federalnej nie będzie spieszył się z podniesieniem stóp procentowych, co oznacza, że dolar tak szybko wzmacniać się nie będzie, jak mówiliśmy dwa czy trzy tygodnie mm -hmm. temu, że tak szybko z euro zrównać się nie zrówna, więc przynajmniej dla amerykańskiego eksportu może to być najgorzej. Zresztą już widzimy, kurs dolara w tej chwili 1,10, a było już 1,5 w stosunku do euro, czy 1,6 w stosunku do euro. Susza w Kalifornii, trzeba będzie ograniczać zużycie wody? Trzeba będzie. Kilka tygodni temu gubernator Kalifornii zaapelował do mieszkańców, żeby ograniczyli zużycie wody. Apel nie poskutkował za bardzo, w związku z tym w tym tygodniu wydał nakaz ograniczenia zużycia wody. To nie jest nakaz skierowany bezpośrednio do konkretnych obywateli, natomiast jest to zakaz do, nakaz skierowany do 400 agencji zajmujących się dystrybucją wody w Kalifornii publicznych czyli 90% mniej więcej, 90% dystrybucji wody w Kalifornii te agencje będą musiały o 25% ograniczyć zużycie wody na swoim terenie, co no oznacza, ale, że... Ale jak ograniczą? Co zrobią? Trudno powiedzieć, ale mogą na przykład zakazać podlewania ogródków codziennie, czy trawników codziennie czy pól golfowych, co to co trzeci dzień no właśnie to będą, to będą takie rozwiązania które będą dotyczyć bezpośrednio i golfistów, i tych, którzy zarządzają cmentarzami, bo na cmentarzach też ma zostać ograniczone zużycie wody, i tych, którzy podlewają trawniki, tych, którzy myją samochody. Nawet czytałem taki komentarz, że liczba pryszniców, jakie mieszkańcy Kalifornii będą biorą, może zostać ograniczona. W każdym razie tam od czterech lat trwa susza. Gubernator Kalifornii tę konferencję prasową, na której ogłosił decyzję o ograniczeniu zużycia wody, zorganizował na wzgórzu, na zboczu Jednej z gór e, pasma Sierra Nevada, gdzie o tej porze roku jest mniej więcej dwa metry śniegu, a on stał na wypalonej słońcem trawie. Także poważna sprawa. E, być może na przykład ja mam taki, miałem taki pomysł, żeby palmy w Kalifornii zastąpić sztucznymi. W Warszawie stoi sztuczna Sprawdza i jakoś się. sobie z tym radzimy. Wależ. prawda? Sprawdza się, więc dlaczego oni, wygląda, oni nie mieliby sobie postawić jak, sztucznych palm? Jak żywa. Proszę pana, czasu coraz mniej jeszcze napad przed nami, ale zanim przejdziemy do napadu, wiem, że ma pan w zanadrzu jeszcze taką ciekawą historię pewnego pana, który Juta, znalazł torbę. Co w tej torbie? Tak, no, my kombinujemy i nie tylko my, jak to, co to zrobić, żeby żeby, żeby Plany, sobie gotówki odwróć. troszeczkę... A tu wystarczy żeby, po prostu iść. A tu wystarczy jechać samochodem, a, jechać. żeby na drodze znaleźć pomarańczową torbę e, z, z 30 kilogramami banknotów. 5, i 20, ale nawet 100 dolarowych. Mhm. E, te, taka historia przytrafiła się pewnemu mieszkańcowi stanu Utah. No i mamy kolejny dowód na to, jak uczciwi są Amerykanie, może nie wszyscy, ale większość, a przynajmniej w stanie Utah, bo ten mężczyzna wrzucił torbę do bagażnika, dojechał do pracy i natychmiast zadzwonił na policję, żeby ten, ten prezent, jaki mu spadł, może nie z nieba, ale z ciężarówki, która przewoziła pieniądze, zwrócić właścicielom. E, nikt nie powiedział, ile tam było. Wiadomo tylko, że 30 kilogramów, ale może pan nie jest w stanie oszacować. 30 kilo banknotów, 20 dolarowych. Słuchacze zapewne pomogą. A propos słuchaczy, od jednego ze słuchaczy otrzymałem relację z napadu na bank w Polsce. Może jest pan zainteresowany? Oj, bardzo. Bardzo. To był napad na bank, na oddział na poznańskim osiedlu na Ramowice. E, pewien pan napadł na ten oddział w masce znanej z filmu Krzyk. Kojarzył pan ten film i tę tak, maskę? Ja, tak, w Stanach popularna. Zjednoczonych czasami często, często napadają na banki właśnie w takich maskach. No no one więc, są bardzo popularne. Ja dlatego mam podejrzenia, że ten napadający jest słuchaczem trójki. Oprócz tej maski z filmu Krzyk miał jeszcze plastikowy pistolet. No, no i to tym... też się zdarza tutaj, aczkolwiek to tutaj częściej, częściej prawdziwe noszą ze sobą I tym pistoletem próbował wymusić wydanie pieniędzy, troszkę był zaskoczony, niestety napar w zasadzie jeszcze się nie zaczął, a już był nieudany, bo problem polegał na tym, że wymyślił skok na oddział bezgotówkowy no to rzeczywiście nieźle to sobie wykombinował No jest jeszcze jedna to puenta To tak zapisujesz w tej tradycji napadów o, o których opowiadamy Tak, tak, bardzo pięknie się wpisuje w tę tradycję Jest jeszcze jedna puenta, kim był napadający Pracownikiem banku Albo ciepło, z... członkiem ciepło. rodziny pracownica, Pracownika banku No, zmierza pan w, w dobrym kierunku Był prokuratorem <laughs> O, <laughs> Prawda? No to rewanż, napad od pana e u mnie jest napad, właściwie nie napad, napad prima aprilisowy. Mm. W Karolinie Południowej pewna kobieta 55-letnia, więc już dojrzała. Wydawać by się mogło, że ta osoba w tym wieku powinna mieć troszeczkę rozsądku. 1 kwietnia postanowiła córce zrobić żart prima aprilisowy i będąc w banku, to się nazywał First Citizens Bank, zadzwoniła do córki twierdząc, że właśnie ktoś się włamał do banku z pistoletem i domaga się gotówki. Dowcip się udał na tyle, że córka natychmiast chwyciła za telefon, zadzwoniła pod numer alarmowy 911, no i skierowano siły specjalne do wszystkich trzech oddziałów banku First Citizen w tej miejscowości. Córka dostała smsa z informacją, że jest to rzad prima-prilisowy, no ale było już za późno, uzbrojeni po zęby w kominiarkach, Policjanci Wkroczyli do wszystkich trzech oddziałów banków No i wtedy dopiero przekonali się, że był to Prima Pilisowy żart Dla nich żartów nie było Ukłony jak zwykle dla żony Co dobrego u, u szanownej małżonki? A wszystko dobrze, małżonka mnie próbuje wyciągnąć na, e, Do filharmonii Nie wiem czy pan był kiedyś Do filharmonii Proszę pana, bo tutaj e, W Waszyngtonie koncertuje w tej chwili Pan książkę e... zabierze no właśnie nie wiem, właśnie nie wiem jak to, jak, to, jak to przetrwam. Ja w latach 80. byłem w filharmonii, nie wiem czy pan słyszał już o tym. No pewnie, prasa informowała. <grymna> na, na, na koncercie Jehudi Menuchina nasz nauczyciel e, e, od matematyki, od analizy matematycznej w liceum. E, pan Wojciech Stasiak zabrał nas na taki koncert w ramach promocji kultury wyższej. Mm -hmm. I teraz właśnie moja małżonka próbuje to powtórzyć Krzysztof Urbański, znakomity polski dyrygent Występuje z Amerykańską Narodową Orkiestrą Symfoniczną W Kennedy Center w Waszyngtonie No i właśnie tam mnie próbuje Tam mnie próbuje wyciągnąć no, A wie pan, że by, by znam wielu matematyków Którzy są wytrawnymi melomanami Także myślę, że Pan był kiedyś w filharmonii, jak rozumiem Owszem Proszę pana, ale to już opowieść na nasze następne ewentualnie spotkanie. Mm, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja w odwecie zapraszam małżonkę na koncert muzyki country. Ile ta pani miała lat, która zrobiła ten żart? Bo powiedział pan, że w pewnym <grym grym> wieku trzeba mieć <grym> troszkę rozsądku. Ja jeszcze nie mam tego wieku. Aha, czyli hulaj dusza, czego życzę? Do czasu. Za 12 minut 17. The rain The rain Rain came down In sheets That night And you And I out to the left and to the right, rain came down in gusts, seemed to laugh at us till day Clouds, the clouds, clouds raced out across the autumn sky, and you and I. Fumbled for a way to say goodbye Strangers were in Twitter. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale przedświąteczne porządki kończono niegdyś na początku wielkiego tygodnia. Takie były czasy porządne, teraz się troszkę zmieniło i wiele osób sprząta do ostatniej chwili. Trwają też oczywiście w najlepsze przygotowania kulinarne, gotowanie, smażenie, wypiekanie. I co to będzie? To będzie ciasto marchewkowe. Wielkanocne? Tak, z polewą z białej czekolady. To będzie babka wielkanocna, której przepis ma już ponad 100 lat. A ja przygotowuję pisanki w różnych barwach. Porządki na pewno. To znowu żona wiedzie, którym... Trzeba troszeczkę w związku z wiosną i pogoda no, nie bardzo dopisuje, także szkoda, że nie jest ciepło, bo byczek człowiek chce dobrze wymyć szyby, okna. A tak to wszystko zostawiam po świętach, jak się ociepli. Jest to, to czas, kiedy rozpoczynamy. Poczynają się z przygotowania do Wielkanocy. Anudena Rutkowska, państwowe muzeum etnograficzne w Warszawie. W sensie przygotowywania produktów kulinarnych, jak i też powoli porządkowanie przestrzeni do tego, żeby ta Wielkanoc odbywała się w domu. Brak przygotowania do świąt, czyli jada odpoczyłam. Co będzie? Biały warszczyk będzie, będą jajeczka faszerowane, szyneczka. Właściwie myślenie o Wielkanocy pojawia się już gdzieś tak mniej więcej w połowie postu. W tej chwili już raczej to się zmieniło i właściwie do momentu niedzieli Wielkanocnej te porządki cały czas trwają. Mniej to owo porządkowanie, owo oczyszczanie jest związane przede wszystkim z tym, z czymś znacznie bardziej archaicznym niż, niż sama Wielkanoc. Wielkanoc przypada na czas wiosny i pewnego odnowienia. Jest to coś cyklicznego w roku, do czego no, ludzie pragną się przygotować poprzez właśnie owo rytualne oczyszczanie zarówno tej przestrzeni domowej, jak i samych siebie, ponieważ jeżeli chodzi o to oczyszczanie cielesne, to w obrządkach zarówno Wielkanocnych, jak i wcześniejszych, przypadających na wiosnę, należało do nich rytualne obmywanie się, rytualne oczyszczanie się w strumieniach czy w jeziorach, ale najczęściej w wodzie bieżącej, to też była taka zasada, że ta bieżąca woda powinna oczyścić z tego całorocznego brudu, nie tylko fizycznego, ale też symbolicznego. Przyjmowało się w tej bardziej tradycyjnej kulturze w przeszłości, że tak mniej więcej w okolicach Wielkiej Środy powinno się już właściwie zakończyć wszelkie porządkowanie i bardziej już skupić się na, na przyjmowaniu, na tej rytualnej części, czyli na odbywaniu praktyk religijnych. Idę do kościoła, dowiedzieć się, o której będzie nabożeństwo. Po prostu trzeba iść do kościoła w święta. Bardzo dużo rzeczy wykonujemy, krzątamy się. Ksiądz Robert Chodyna z i Chrystusa Króla w Warszawie. Ale ostatecznie tak bardzo bardzo często zapominamy niestety o idei tych świąt o samym Chrystusie. Duchowo w tym tygodniu zamiar się do spowiedzi i się przygotować pod tym względem do spędzenia świąt. Bardzo ważna sprawa skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, więc dobrej spowiedzi to jest jakby gwarancja do tego faktu, że przeżyjemy dobrze święta wielkanocne. Niewątpliwie zewnętrzna oprawa jest bardzo ważna i tak jak my kapłani staramy się, żeby przygotować w kościele tą oprawę jak najpiękniejszą, tak z kolei Ludzie świeccy starają się przygotować jak najpiękniej swoje domy, swoje posesje, żeby ten okres świąteczny przeżyć jak najpiękniej. Tomasz Jeleński pytał o przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, albo jak ktoś woli, do świąt Wielkanocnych. O, właśnie będzie o czym rozmawiać z panią profesor Katarzyną Kłosińską. Polecam. Po 17.20.